Oddajemy czas Mise Biernowi. Witamy także serdecznie Renatę, naszą tłumaczkę. Dziękuję bardzo, Jacek. Bedankt. That's very good. Well, welcome everybody. Witam wszystkich. God is good, right? Bóg jest dobry, prawda? Amen. Well, we're very happy that you're all here. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wszyscy tutaj jesteście. To our first meeting in a row here in że pojawiliście się na naszym pierwszym spotkaniu z rzędu w Kamiennej Górze. We plan to have three meetings for the outreach. Planujemy mieć trzy takie spotkania ewangelizacyjne. And Sunday morning we will be here too. Będziemy również tutaj w niedzielę rano. But for the first three meetings, Ale dla tych trzech spotkań we chose a subject and it is for the God, the Father Jesus, the Son, and the Holy Spirit. Dla każdego z nich wybraliśmy temat i tak konsekwentnie będzie to Bóg Ojciec, Syn, Jezus i Duch Święty. And we now will start with God, the Father. I ja będę mówił dzisiaj o Bogu, naszym Ojcu. So, I hope you like the Mam nadzieję, że się Wam ten temat podoba. Dlatego, że będzie to temat, jakim będziemy się zajmować przez następne pół godziny. Awesome. <laughs> Okay, well, um, Powód powodem dla którego wybraliśmy właśnie takie tematy, about, uh, Father, Son, Jest to, że poznaliśmy, czy dowiedzieliśmy się, że wielu ludzi ma w sobie takie nieporozumienia odnośnie właśnie tych trzech osób Boskiej Trójcy. A więc chcemy dzielić się z Wami tym, w jaki sposób my doświadczamy Boga Ojca. Będziemy również w następnych dniach mówić o Panu Jezusie i o Duchu Świętym. Really I jeśli chodzi o Boga Ojca, to zauważyliśmy, że wiele jest takich nieporozumień co, co do Jego osoby, co do tego, kim On naprawdę jest. Ludzie myślą, że Bóg jest Bogiem wojny, kimś, kto Ciebie zniszczy albo kto Ciebie ukaże. To to I będzie Ciebie karał chorobą albo ześle na Ciebie jakieś trudne sytuacje. Ale chcemy wam powiedzieć, że Bóg, Ojciec, którego my znamy, jest zupełnie innym Bogiem. So also today we told it on the street. A więc to jest to, czym dzisiaj dzieliliśmy się również będąc na ulicach. Na różne sposoby robiliśmy to i świetnie się bawiliśmy przy tym. Spotkaliśmy tam wielu ludzi, And some of you even are here because we met you today on the street. Aniektórzy z was również jesteście tutaj dlatego, że spotkaliśmy was gdzieś na ulicy. And you may wonder why are we actually doing this. Ii możecie się zastanawiać, dlaczego my w ogóle to robimy. Well, the reason is quite simple. Cóż, przyczyna jest dość prosta. We love Jesus. My kochamy Jezusa. And we know that Jesus will love you too. I wiemy, że Jezus kocha was również. Sure I chcemy się upewnić, że wy i Jezus się spotkacie. I może powiesz mi dzisiaj, powiecie mi dzisiaj, że już znacie Jezusa, dlatego że chodzicie do kościoła. I to jest podoba nam się to. But we also want you to understand. Ale również chcemy, abyście zrozumieli a a że jest pewna różnica pomiędzy religią czy religijnością a wiarą w Boga. Father, sorry. I Bóg Ojciec On chce, abyście mieli wiarę w Niego. Well, religion is something... Then, You, that you the of God. Religia jest takim stanem, w którym uznajemy istnienie Boga. But you know what? Ale wiecie co? The devil also believes that God exists. Diabeł również wierzy, że Bóg istnieje. But will the devil go to heaven? Ale czy przez to diabeł pójdzie do nieba? I don't think so. Nie sądzę. So, religion does not bring you in heaven. A więc religia nie zaprowadzi Ciebie do nieba. Chodzenie do kościoła również nie zaprowadzi Ciebie do nieba. I wszystkie prawa i wszystkie tradycje kościelne nie zbawią Ciebie. Only God's mercy can save you. Tylko Boże miłosierdzie, Boża łaska może Ciebie zbawić. I wierzenie w Boga i wierzenie Bogu, wierzenie w Boga means him. oznacza ufanie Mu. And trust in someone, I kiedy pokładamy w kimś zaufanie, that means that you have a with that to oznacza, że z tą osobą posiadamy relację. Dlatego, że tylko w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że ufamy tej drugiej osobie. I możemy powiedzieć, ale jak i dlaczego? I możecie powiedzieć, no dobrze, ale jak i dlaczego? Moment, okay? Postaram się to wyjaśnić poprzez cofnięcie się troszkę w historii, dobrze? It all back in the of Eden. Wszystko zaczęło się w Ogrodzie Eden. Myślę, że większość z nas wie, że Adam i Ewa tam byli. I oni zainteresowali z That they were not allowed to eat. i oni zgrzeszyli poprzez zjedzenie owocu z drzewa, z którego nie wolno im było jeść. And by doing that, they died spiritually. I kiedy to zrobili, Biblia mówi, że umarli duchowo, ich duch umarł. And their, their and God's got I ich duch, duch człowieczy i Boży duch zostały rozłączone, rozdzielone. I God's plan from the beginning początku time. I od zarania dziejów, od początku czasu Bożym planem było posiadanie relacji z ludźmi, których stworzył. Because, because sinned, Ale ponieważ zgrzeszyli, unholy, stali się nieświętymi, straci, utracili swoją świętość, a Bóg nie może mieć relacji z ludźmi, którzy nie są świętymi. So after that God gave his law. A więc po tym wydarzeniu Bóg nadał swoje prawo the Ten Commandments. i dziesięć przykazań. Ale Bóg zobaczył, Bóg widział, że ludzie nie byli w stanie sprostać tym przykazaniom i wypełniać ich. I poprzez takie podążanie za tymi prawami i regulacjami i tak nie byli w stanie prowadzić świętego życia. Ludzkość, ludzie również to widzieli, że nie są w stanie podołać spełnianiu tych przykazań. And then God came up with another plan. I wtedy Bóg wpadł na inny plan. And the plan you all know, I think. Myślę, że ten plan każdy z nas zna. A few months ago we celebrated Easter, Kilka miesięcy temu świętowaliśmy Wielkanoc and we think about that Jesus went on the cross for our sins. I myśleliśmy ponownie o tym, że Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. And Jesus died for all our sins and everything that we've done wrong. I Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy i za wszystko to co kiedykolwiek zrobiliśmy źle. And for everything that we will do wrong. I za wszystko to co jeszcze kiedyś zrobimy złego. So he took our punishment that we deserved. A więc On wziął tę karę, na którą my zasłużyliśmy. I poprzez tę ofiarę, poprzez to, czego Pan Jezus dokonał, Bóg może dzisiaj patrzeć na nas tak, jakbyśmy byli bez grzechu. I Bóg może widzieć nas świętymi, ponieważ patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna. Ale to jest prawdą dla Ciebie wtedy, kiedy przyjmiesz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. So, when we Jesus as our savior, A więc kiedy przyjmujemy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, we don't have to be punished anymore. nie musimy już dłużej podlegać karze. Because Jesus gave his life for us. Dlatego, że Jezus oddał swoje życie za nas. I ta ofiara Jezusa jest dla nas darem, and Jest ona czymś darmowym, niczego nie musimy zrobić, aby ją zdobyć. We only have to Jedyne, that gift from Jesus. Jedyne, co musimy zrobić, to zaakceptować ją, przyjąć ten dar Jezusa. And if you that gift, i jeśli przyjmiesz ten dar, jesteś to go to really? so let w stanie, możesz iść do Boga bezpośrednio, dlatego, że ta droga na nowo jest otwarta. I nie ma już niczego, co oddzielałoby Ciebie i Boga. I możecie powiedzieć, czyżby? Naprawdę? Gdzie to jest napisane? Więc a. Let's have a więc przyjrzyjmy się Bożemu Słowu. Przeczytamy o tym w Ewangelii Łukasza. And we see, look, look up chapter 23, Łukasza, 23 rozdział, 44 and 45. od wersetu 44 do wersetu 45. Łukasza, 23 rozdział, wersety 44 i 45. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. So, here, dark, to, co widzimy tutaj, to, że po pierwsze zapadła ciemność, Dlatego, że Bóg był tak smutny z powodu śmierci swojego Syna. A potem widzimy, że zasłona, która była w świątyni, została rozdarta na pół. Aż od, od szczytu, aż po spód. So no man can, could have done that. Żaden człowiek nie był w stanie tego dokonać. Because it's, it's torn from the thickest and the most, uh, the best Way, Dlatego, że rozdarła się od najbardziej gęstego materiału so, aż na dół. So, this in, was there, Ta zasłona była tam, była w świątyni, the from the Holy of Holy the aby oddzielić ludzi od tego, co było najświętsze w świątyni, od najświętszego miejsca w świątyni. And that it was because before Jesus died. People could not enter to God directly. Nie mogli tak po prostu, się do Boga. Only the the priests back then could go into the holy of Holy at certain times. Tylko arcykapłan mógł wejść do tego miejsca Najświętszego i to tylko w wyznaczonych momentach. To to I musiał przejść przez całe rytualne obmywanie się i oczyszczanie się he in zanim and mógł tam wejść. And even then, they put a rope i nawet wtedy, kiedy on tam wchodził, to dookoła jego talii zawiązywano linę. Enough, Dlatego, że ludzie wiedzieli, byli świadomi, że jeśli on nie wystarczająco się oczyścił i nie był wystarczająco święty, to mógł z łatwością umrzeć tam. Out, I zamiast ryzykować wejście tam, aby go wyciągnąć, Too. Trzeba było użyć liny, aby go wywlec stamtąd, dlatego że ludzie, którzy by zaryzykowali wejście tam również mogliby umrzeć. And so they could pull him out again. A więc go po prostu wyciągali stamtąd, jeśli umarł. A więc było to coś naprawdę poważnego i ta kurtyna, ta zasłona nie była tam tylko, aby dekorować to miejsce. But now, this curtain was torn, it is gone. Ale widzimy, że ta zasłona została rozdarta na dwoje. Już dłużej jej nie było. A więc widzimy, że droga do Boga na nowo była wolna. And you can go there without the fear of dying. Można było God. wejść, stanąć przed Nim bez strachu, że, że umrzemy. And this means that not only the priests can go there, but you can go there too. I to oznacza że nie tylko ksiądz czy kapłan może tam wejść, ale ty możesz tam wejść również And if you the offer of Jesus, I jeśli przyjmiesz tę ofiarę jezusa then you can go to him directly yourself as well. sam możesz przed nim osobiście stanąć nie musisz oczywiście iść do tej świątyni because now the road is free so you can go to God anywhere where you please. Dlatego że droga do Boga jest teraz otwarta i wolna, więc gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek masz chęć, możesz zbliżyć się do Boga. Because you are now forgiven. Dlatego że teraz tobie twoje grzechy zostały przebaczone. So God will talk with you. A więc Bóg chce będzie z tobą rozmawiał. And you can build a relationship with him. I możesz relacje. And he also wants to be your friend. On chce również być Twoim przyjacielem i chce być Twoim przewodnikiem. Chce również dać Tobie inny prezent. And that's the Holy I tym prezentem jest Duch Święty. Możecie widzieć, że ten temat, który mamy, Ojciec, Syn i Duch Święty, jest bardzo closely związany one są bardzo blisko ze sobą powiązane. So a, a więc co jakiś czas będziemy przekraczać granice do innego tematu. Trinity, so Dlatego, one. że generalnie to trójca, a zatem jedno. W trzecim dniu będziemy więcej mówić o Duchu Świętym. I keep będziemy now. A teraz postaram się trzymać się przy temacie ojca. And, well, the dying of Jesus on the cross, To, że Pan Jezus umarł na krzyżu. That was the plan of God. Taki był Boży plan. And that was how God meant it to be. I w taki sposób Bóg zaplanował, aby to się wydarzyło. Because there was no other way that anyone else could. That offer of Jesus. dlatego, że nie było innego sposobu i nie było takiej osoby, która mogłaby zrobić to zamiast Jezusa. And because only Jesus could do that, I ponieważ tylko Pan Jezus mógł to zrobić, Jezus wiedział, że musi przejść przez cały ten ból. I zanim poszedł na krzyż, modlił się, to seek the will of the aby szukać woli swojego Ojca. And he with God, can I, not skip this? I on nawet błagał Boga, aby, mógł, aby to mogło Go ominąć. But he knew that this was the only way. Ale jednak wiedział, że to była jedyna droga, jedyny sposób. And then he said, I potem powiedział, Ojcze, Not my will, but let your will be done. Nie moja wola, ale niech Twoja wola się stanie. I to nie o to chodzi, że Bóg tak chciał po prostu, żeby Jego Syn umarł. But he loves his creation so much, ale Bóg kocha stwo swoje stworzenie tak bardzo. That is you. Twoje stworzenie, czyli Ciebie And me. i mnie. That he let his son die, że pozwolił swojemu synowi umrzeć, so we can live, abyśmy mogli żyć and be with him forever i abyśmy heaven. mogli z Nim być na zawsze w niebie. A więc teraz możemy żyć, dlatego że Pan Jezus umarł i powstał z martwych. A okay, well, how ok, jak get this gift? I być może teraz myślisz sobie, no dobrze, okej, okay, a więc w jaki sposób mam otrzymać ten dar? Really to naprawdę proste. Everyone, think, birthday, Każdy z nas na pewno wie, co się dzieje, kiedy mamy urodziny, na przykład. Come to you. Ludzie przychodzą do Ciebie, gratulują Ci, składają Ci życzenia i dają Ci prezent i wręczają Ci prezent. And you just put your hands open, A Ty po prostu otwierasz swoje dłonie and you get it, okay? i, i przyjmujesz, tak? Now, is that very hard to do? Okay. Czy to jest bardzo trudne do zrobienia? I think we can all do that. Myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie to zrobić. Well, that's it. No więc generalnie o to chodzi. We, you, you pray, you go to God Modlisz się, idziesz do Boga. You thank him for the offer, dziękujesz Mu za ten dar, za ofiarę. And then you have the gift. I w ten sposób otrzymujesz ten dar. That's all. To wszystko. A więc ja myślę, że każdy z Was może to zrobić. I jeśli tego chcesz, i chcesz móc być pewnym tego, że po śmierci pójdziesz do nieba. Come and we will pray for you. Proszę, wyjdź tutaj do przodu, a my będziemy modlić się o Ciebie. Będziemy modlić się i przyprowadzimy Cię do Jezusa. And also God wants to heal you. Również Bóg chce nas uzdrawiać. Dlatego, że On powiedział swoim uczniom, world, aby szli na cały świat, gospel, aby głosili Ewangelię sick, so i powiedział, że będą kładli swoje ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Now a is a of uczeń. Kim jest uczeń? To po prostu ktoś, kto idzie za Jezusem. So who accepted the offer of Jesus, a więc jest to ktoś, kto przyjął tę ofiarę Jezusa, Jego dar, i kto chce dokonywać tych rzeczy, które są zapisane w Biblii? Just like us. Tak jak my. That's why we're here. Dlatego tutaj jesteśmy. A więc chcemy w posłuszeństwie Bożemu Słowu modlić się o Ciebie, jeśli jesteś chory, jeśli jesteś gotowy pozwolić nam to zrobić. I na Ciebie i Ciebie. Będziemy kłaść na Ciebie nasze ręce i modlić się o Ciebie. I Bóg może Cię wtedy uzdrowić. So if you're to do that, Więc jeśli jesteś chętny i gotowy to zrobić, come forward, proszę, wyjdź do przodu, a będziemy się o Ciebie modlić. Is who wants that? Czy jest ktoś, kto tego chce? Jeśli tak, to wyjdźcie teraz.